Źródło kreacji Odcinek 40 Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym epizodzie audycji Źródło kreacji a jednocześnie w ciągu dalszym specjalnego cyklu medytacyjnego cyklu Źródła kreacji dedykowanego praktyce medytacyjnej Znów, tak gwoli tradycji, kilka symbolicznych słów wstępu, jeżeli po raz pierwszy stykasz się ze źródłem kreacji, ta audycja jest dedykowana tak zwanej świadomej kreacji własnej rzeczywistości, koncepcji czy podejściu do życia, w którym sytuujemy siebie na pierwszym miejscu jako twórcy własnego życiowego doświadczenia. Koncepcji, w której obieramy jako kredo swego rodzaju postrzeganie relacji my a nasze życie w takiej formie, że my na to życie nie tyle nawet wpływamy, co je tworzymy. Prawdopodobnie w sporej mierze nieświadomie, ale jednak dopatrujemy się zależności pomiędzy naszym stanem ducha, pomiędzy naszymi nastrojami, emocjami, w jakie się angażujemy, pomiędzy przekonaniami, jakie w sobie nosimy, kultywujemy, a tym, co, mówiąc w przenośni potocznie, Dostajemy od życia. Jest to koncepcja, która, kiedy po raz pierwszy się nią, z nią zetknąć, tak na pierwszy rzut oka może wydawać się hmm, jakaś taka niespecjalnie oryginalna, gdyż wydawałoby się, że jest oczywistym, że jest faktycznie związek pomiędzy tym, jaki człowiek jest, a czego doświadcza. Różnica Pomiędzy świadomą kreacją własnej rzeczywistości, a, a takim właśnie konwencjonalnym podejściem, oczywistością, oczywistą oczywistością, że jest ten związek pomiędzy mną a moim życiem. Różnica polega na tym, że w konwencjonalnej sytuacji ja życia doświadczam, ja na życie reaguję na to, co mi zsyła los, jak to się mówi. Potrzebuję sobie z tym jakoś poradzić. Postrzegam życie, innymi słowy, jako coś, z czym potrzebuję sobie jakoś poradzić. I radzę sobie, ewentualnie coś tam wyciągam po drodze z tego życia, żeby jak najwięcej wyciągnąć z niego dla siebie. Ale generalnie zawsze jest tak, że jest dla mnie naturalnym poniekąd, że jestem ja i część rzeczy zależy ode mnie, ale... Tak naprawdę istnieje całkiem sporo, sporo, sporo spraw, które dzieją się same przez się i właściwie nawet nie ma sensu pytać, dlaczego tak. Tylko po prostu um, jakoś to zinterpretować, jakoś reagować na to lub nie reagować. I tak dalej i tym podobne. Natomiast w świadomej kreacji własnej rzeczywistości niczego nie postrzegasz jako, że się dzieje samo przez się. Niczego nie postrzegasz na zasadzie, że Um, coś Ci zesłał los, no tak się stało po prostu, czy coś w tym rodzaju. Podobnież nawet w samym, czy w samej sobie nie masz takiej postawy, że bierzesz cokolwiek się pojawia. Na przykład nastrój, jakikolwiek nastrój rozpoznajesz w sobie w danej chwili, to już nie jest tak, że po prostu się weń angażujesz, tylko wybierasz, oceniasz, czy ten nastrój Tobie sprzyja, czy angażowanie się w te emocje konkretne Tobie sprzyja, czy jest Ci to tak naprawdę na rękę, po namyśle. czy innymi słowy tutaj dodajesz taki nawyk introspekcji, takiego obserwatora gdzie obserwujesz równolegle samego, samą siebie, by ciągle być świadomym, czy to w co właśnie masz się zaangażować, czy to będą jakieś emocje czy to będą jakieś myśli nawet Gdzieś sobie powiedzmy rozmyślasz. Czy to są rzeczy twórcze, pozytywne, budujące, wspierające. Czy może coś skrajnie innego. Nie potrzebujesz się angażować we wszystko jak leci. Możesz wybierać. I praktyka świadomej kreacji własnej rzeczywistości w sporej mierze polega właśnie na tym prostym wybieraniu, byciu świadomym uważnym, jak najczęściej. Co myślę? O czym myślę w danej chwili? W jakie emocje w danej chwili się angażuję? I żeby jak najczęściej to sobie oceniać, czy to mi sprzyja, czy nie. Jeśli tak, no to super rozwijam to, idę tym tropem dalej, tą ścieżką, tą drogą. Jeśli nie, to jak najszybciej odstawiam to, zmieniam temat, zmieniam stan. Hmm. Innymi słowy, po prostu sobie dalej nie szkodzę. Na tym polega w sporej mierze świadoma kreacja własnej rzeczywistości, że biorę stery w swoje ręce w sporej mierze. Można by tak to ująć. A jednocześnie, już tak na zakończenie, przypisuję tym moim codziennym, wydawałoby się prozaicznym wyborom, ważną rolę. Duży wpływ na kształt mojego życia. Coś jak podlewanie roślinek wysokowartościową wodą, zapewnienie im wysokowartościowej gleby. Każda taka dobrze wybrana myśl, dobrze wybrana emocja to jest coś takiego krok w dobrym kierunku. Zapewnienie tej roślince jeszcze lepszej glady, jeszcze lepszych jakichś tam soków witalnych do pobierania. Hmm. By wzrastała. I to tak rośnie. I postrzegamy hmm, w tym żywotną relację, witalną, za każdą świadomie wybraną myślą, za każdą myślą, którą świadomie zdecydowaliśmy się nie kontynuować. To wszystko, jak Joseph Murphy pisał, jest takim metaforycznym uprawianiem własnego ogrodu. Ogrodu własnej podświadomości. W którym to od nas zależy, ile będzie rosło pięknych kwiatów, a ile przestrzeni pokryją chwasty konwencjonalna sytuacja to jest sytuacja w której po prostu takiego trochę zwariowanego czy niepoczytelnego ogrodnika który po prostu podlewa jak leci wszystko nie patrząc nawet co po prostu z automatu chodzi z konewką i buja w obłokach i efekt tego jest taki, że podlewa się wszystko ładne kwiatki i chwasty porówno na cokolwiek tam napotka na swej drodze chodząc po tym ogrodzie. Jest też taka sytuacja, w której bujający w obłokach ogrodnik nagle się ma takie ocknienie, ocknięcie się i rozgląda się, zaczyna się rozglądać wokół, patrzy, co tam jest wokół, co jest przed nim przede wszystkim, co jest w jego najbliższym otoczeniu, w zasięgu kolewki. I hmm, budzi się w nim takie pragnienie entuzjastyczne, żeby. Żeby w tym ogrodzie, żeby go zaaranżować świadomie, celowo, z rozmysłem, w pożądanym kierunku. Innymi słowy, ogrodnik zaczął myśleć o tym ogrodzie. Nie na zasadzie survivalu, survivalu, że ma sobie poradzić w tym ogrodzie jak w dżungli po prostu. Tylko na zasadzie, żeby, że właściwie to mógłby stworzyć coś pięknego. Coś, co da mu jakąś radość, jakiś entuzjazm. Gdyż z pewnością są tu jakieś kwiaty, jakieś rośliny, jakiś konkretny ich rodzaj, które są w jego guście, które go pociągają. Być może już jest ich świadomy, a być może czuje gdzieś tam wewnętrznie, podskórnie, że to już jest tuż tuż i wystarczy się bardziej uważnie rozejrzeć wokół, pochodzić po tym terenie bądź co bądź rozległym aby w końcu nań natrafić. Hmm. I co wtedy? Wtedy podlewamy. Podlewamy pieczołowicie, z pietyzmem to, na czym najbardziej nam zależy. Dopatrując się w tym ekscytującego celu, że to będzie wzrastać i wzrastać. Czym bardziej będziemy to podlewać, tym bardziej będziemy wzrastać. Wiesz? W świadomej kreacji własnej rzeczywistości jedną ze wspaniałych rzeczy, które ja osobiście najbardziej lubię, jest to, że masz tą pewność, że w cokolwiek pozytywnego zainwestujesz, czy to będzie pozytywna myśl, czy to będzie pozytywna emocja, czy to będzie jakaś pozytywna wręcz akcja gdzieś zewnętrzna, jakieś działanie konkretne. Działanie w zasadzie, konkretne działanie w zasadzie coś, co widać co drugi człowiek może zobaczyć, czy może czego można dotknąć, to w cokolwiek pozytywnego zrobisz, w cokolwiek pozytywnego się zaangażujesz, od nienamacalnych rzeczy, tak jak myśli, emocje, nastroje, po bardziej namacalne, coś, co widać, to to się zawsze jakoś przełoży na coś pozytywnego, co otrzymasz ty. Nie na zasadzie, że w zamian, nie na zasadzie, że w nagrodę, tylko na zasadzie harmonicznego Wszechświata, tak bym to mógł ująć. Na zasadzie rezonującego Wszechświata, na zasadzie radia, w którym dostrajasz się na określone fale i czym bardziej się dostrajasz w ich kierunku, tym są wyraźniejsze. Czym bardziej angażujesz się w cokolwiek pozytywnego, tym pozytywne rzeczy w Twoim doświadczeniu stają się wyraźniejsze. Piękne w tym jest to, że nie wiadomo nigdy w jakiej formie one do Ciebie przyjdą. Ty możesz tylko wytyczać kierunek, tylko jasz. Wytyczać kierunek tymi drobiazgowymi, detalicznymi myślami na co dzień, które podejmujemy mnóstwo razy. Tym więcej, im bardziej jesteśmy świadomi, im bardziej to w sobie rozwinęliśmy, tą świadomość, tą uważność, to anglojęzyczne mindfulness, coraz to hmm, częściej słyszane, gdzieś tam widziane, czytane. Uważność. Czym częściej to praktykujemy, tym więcej podejmujemy tej decyzji za dnia. Już tak nawykowo przychodzi nam to, ten nawyk obserwacji, samoobserwacji, w którym determinujemy... To, co, w co się angażujemy, czy to nam sprzyja, czy nie. I my możemy tym samym, tymi decyzjami wytyczać kierunek określony. I tak jak to radio nastajające się, w rezultacie doświadczać więcej czegoś, co będzie z tym styczne. Czyli łatwo się domyślić, że czym wyraźniejszy będzie nasz przekaz, nasza ta emisja, to nasze dostrojenie, czyli innymi słowy to nasze zaangażowanie w cokolwiek pożądanego, tu zakładam, pozytywnego, ekscytującego, entuzjastycznego, radosnego, przyjemnego, satysfakcjonującego, kojącego i tak dalej i tym podobne. Czym więcej tego naszego zaangażowania w to będzie, tym więcej będzie tego w naszym doświadczeniu z różnych źródeł, to ja bardzo lubię w tym, że Właśnie skąd to przyjdzie, nigdy nie wiadomo. <śmiech> Czyli innymi słowy, moja pozytywna akcja w jakimkolwiek kierunku, w jakiejkolwiek formie może spowodować, że w mojej przestrzeni, w przestrzeni mojego doświadczenia pojawi się coś pozytywnego, ale to coś pozytywnego może przyjść z jakiegokolwiek kierunku, w jakiejkolwiek postaci. To jest piękne, bo nigdy nie wiesz, gdzie znajdziesz swój prezent, <śmiech> tak jakby pod choinkę, czy urodzinowy, tylko że właśnie możesz je znajdywać każdego dnia w takim układzie. I nigdy nie wiesz, czy, czy ten prezent przyjdzie dzisiaj, czy przyjdzie jutro, a może w międzyczasie szykuje się jakiś, który, wiesz, przyjdzie z przytupem którego dnia, z takim efektem wow. Więc wyobraź sobie całą filozofię życiową, zrobić z tego styl życia, z takiego postrzegania codzienności, gdzie mniej jest istotne to wiesz, jakieś fakty konkretne, co robisz, jakieś bardziej już takie wiesz, ostateczne formy. Czy na przykład czy piszę artykuł, czy, czy nagrywam audycję. To są mniej istotne rzeczy, formy. Ale najbardziej istotne jest, co mi przyświeca. Jaka za tym stoi tak zwana wibracja, emocja, nastrój, stan ducha, intencja, bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Co za tym wszystkim stoi? Bo to wszystko, cała reszta to jest tylko wyrażenie tego. To co robimy w życiu, to jest ekspresja, jedna wielka ekspresja, tak to widzę. I hmm, jeśli sobie tak wyobrazić taki styl życia na co dzień. Gdzie mamy na co dzień taką postawę, że e, używamy życia jako narzędzia. Okoliczności jako narzędzi. Do ciągłego takiego hm, kultywowania interesującego nas kierunku. Interesującej nas wibracji. Takie kultywowanie przyjemności, kultywowanie satysfakcji. Wszystkiego co dobre. Nazwij jak chcesz. Miłość, radość, szczęście, przyjaźń pokój, satysfakcja wspomniana. Kultywujesz to i jednocześnie masz tą świadomość, że czym bardziej to kultywujesz, tym bardziej to rezonuje, tym bardziej to harmonizuje i gdzieś tam będziesz tego doświadczać w swojej przestrzeni, w przestrzeni własnego doświadczenia. To jest trochę tak, jak kamyk rzucony w wodę i te wszystkie fale, które się robią, promieniście, rozpływają, rozchodzą. Wokół, w efekcie. To jest coś takiego. Koncentrujesz się w pożądanym, pozytywnym kierunku i te fale się rozchodzą. Tylko, że tutaj w świadomej kreacji własnej rzeczywistości to działa na odwrót. Nie tak, że te fale się rozchodzą i robią się coraz słabsze i słabsze. To działa moim zdaniem odwrotnie, że czym bardziej Ty się na tym koncentrujesz, to tak jakbyś tam wiesz, jakby tam były dorzucane coraz stanowe kamyczki, te fale i Jeszcze się tak powiedzmy odbijają, nachodzą na siebie i wzmagają, uintensywniają i tego się robi coraz więcej, coraz więcej. Czym bardziej, że tak powiem spójna jest ta twoja emisja, czym, czym bardziej niezakłócona. Myślę, że domyślasz się o co mi chodzi. Gdyż na co dzień możemy mieć taki dosyć poprzerywany ten, ten tok emisyjny, że tak to nazwę zróżnicowanymi nastrojami, zróżnicowanymi myślami i stanami ducha. Stąd tak ważne jest, tak istotne, jaką mamy nad tym hmm, kontrolę. Jak często jesteśmy w istocie w praktyce świadomi, czy to, w co teraz jesteśmy zaangażowani nam sprzyja. Bo czym częściej jesteśmy świadomi, tym częściej będziemy podejmowali sprzyjające nam decyzje. Czym częściej będziemy podejmowali sprzyjające nam decyzje, nawet tak wydawałoby się w prozaicznych sprawach jak teraźniejsza myśl i teraźniejsza emocja, tym nasz ten przekaz, nasze dostrojenie będzie bardziej spójne, silniejsze, intensywniejsze. Więc te fale promieniste będą się bardziej wzmagały. I będziemy doświadczali takiego ekstatycznego, jak to w języku surferów się mówi niemalże, green roomu, czyli takiego hmm, zielonego pokoju, gdzie fala się załamuje wokół Ciebie, tworząc taki, hmm, ta, taki cylinder, który pięknie odbija światło, są również te przepiękne barwy, to wszystko takie niesamowite doświadczenie. Hmm. I ty w centrum tego. Można dopatrywać się w tym, czego doświadczamy, właśnie takich rozchodzących się i powracających i uintensywniających fal tego, co sami emitujemy. Czymkolwiek by to nie było, czy to będzie emisja, w uproszczeniu mówiąc, pozytywna, czy negatywna, to ciągle się rozchodzi, emituje i rezonuje. Hmm. Uderzamy w strunę, czy poruszamy struną w jednym miejscu i gdzieś słyszymy już dźwięki wokół. Hmm. Do wielu rzeczy można to porównać. Jest w tym coś fascynującego, jak o tym myślę. Pozwoliłem sobie na taką dygresję. Gdyż jest coś fascynującego w życiu z taką postawą, gdyż w takiej sytuacji życie się tobie nie przydarza. Życie, jak również nie jest tylko wtedy takim po prostu życiem trywialnym, O, tak jest. Tylko staje się tak naprawdę taką przyjemną zabawą w rozwijanie samego siebie w sensie własnej duchowej istoty tego mnie, który jest świadomy. Bo oczywiście istnieje wiele definicji mnie, ciebie. W, w wielokroć, wielorakoć, jak tokolwiek powiedzieć, <głos》> można to zdefiniować, kim jestem, czy kim ty jesteś. Ale jeżeli szukać esencji, jak esencją odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, czy kim Ty jesteś, to możemy dotrzeć do świadomości, że tutaj jest to sedno Ciebie. Gdzie jesteś świadomy, świadoma. Czy, czy sam fakt tego, że jesteś świadomy, jesteś świadoma, że wiesz o tym, dajesz sobie z tego sprawę i co więcej, to nie jest pasywna sytuacja, to jest sytuacja, w której możesz tą świadomością robić co chcesz. Na przykład podejmować decyzję, w co będziesz się angażować. Stąd wzrasta ta świadomość tym samym. To jest zupełnie co innego. No i jest przyjemnie. No jest przyjemnie. Ta przyjemność się intensywnie rozwija. Jak właśnie taki bujnie rozwijający się kwiat, czy jakaś roślina z małego ziarenka w coś hm, z wieloma jakimiś fantazyjnymi, pięknymi pnączami. Rozrastasz się i cieszysz. Cieszysz życiem, jako jedną wielką kontemplacją i rozkoszowaniem się z sobą. Własną świadomością, którą wykorzystujesz, by kształtować siebie i to, czego doświadczasz w interesującym Cię kierunku. To jest sytuacja, w której możesz czerpać przyjemność namacalność z samego faktu. Bycia świadomą istotą. A co dopiero wykorzystywać tą świadomość celowo, z rozmysłem? To jest właśnie ta różnica, kiedy myślimy o jakichś prostych robocikach, czy sztucznej inteligencji, która jest po prostu reaktywna. Jakieś takie prymitywne formy sztucznej inteligencji mam na myśli. Reaktywne, prosty algorytm. Do czegoś doświadcza, reaguje i nie ma w tym zamysłu. Nie ma w tym celowości świadomej. A my mamy tą piękną możliwość, że możemy wybierać. W tym już jest jakaś ekstatyczna przyjemność, że możemy wybierać. Możemy wybierać... Hmm. Jest to ta różnica, tak jak powiedzmy, jedziesz autobusem, czy jedziesz jakimś innym środkiem komunikacji, ale nie jesteś kierowcą i nie od Ciebie zależy trasa, a sytuacja, w której siadasz za kierownicą. Hmm. I od samego początku nadajesz tor. I wiesz, w świadomej kreacji własnej rzeczywistości... przynajmniej zyskujesz szansę. Możesz oczywiście różne stopnie uzyskiwać w efekcie tego Twojego kierunku obranego. Oczywiście czym więcej wytrwałości z Twojej strony, tym prawdopodobnie większy, lepszy efekt. Ale zwróć uwagę na to, że już sam fakt, że obierasz ten kierunek i go kultywujesz, z automatu na starcie zapewnia Tobie konkurencyjną różnicę względem sytuacji, w której nie robisz nic, tylko reagujesz, tylko bierzesz, co przychodzi. Bierzesz, co życie Ci daje, co zsyła Ci los i próbujesz sobie z tym jakoś radzić. Jeżeli przełączasz się z tego radzenia sobie na świadome wytyczanie kierunku, to jest kierunek, w którym chcę podążać w życiu. To jest kierunek, w tym jednocześnie chcę celebrować samego, samą siebie. Jeżeli obierasz już ten kierunek, sam fakt obrania kierunku zmienia Twoje życie w tej sekundzie, w której ów kierunek obrałeś lub obrałaś. Zmienia to życie, dlatego, że od tego momentu naliczałem się Tobie te procenty szans, że tak powiem żartybliwie. To życie zaczyna z Tobą rezonować w tym znaczeniu. W ten sposób. Zaczynasz rozmawiać z życiem jak z partnerem, a nie szefem. Innymi słowy. I myślę, że tym samym skończę tę dygresję. Miał być krótki wstęp symboliczny kilka słów. A myślę sobie, że z drugiej strony każda okazja do opowiedzenia o świadomej kreacji własnej rzeczywistości jest dobra. <śmianie> w każdym razie tym jest właśnie audycja źródła kreacji jest audycją dedykowaną tej koncepcji w której bierzesz ster własne ręce i tworzysz wcześniej częściej określaliśmy to mianem przyciągania patch sekret tak zwany patch tak zwane prawa przyciągania patch Rhonda Byrne, Joseph Murphy Esther Jerry Hicks i inni koncepcja, o której pisze wiele osób i pisało, i będzie pewnie pisać jeszcze. A cykl medytacyjny? Cykl medytacyjny, skąd on się wziął? Jaką funkcję, rolę pełni w źródle kreacji? W spory mierze chodzi o to, że w praktyce, jakby tak sobie zadać pytanie, co jest przydatne? Czy, czy jakie przymioty byłyby przydatne w praktyce świadomej kreacji własnej rzeczywistości na co dzień, to można się domyślić, że będą to takie kwestie jak koncentracja, jak wewnętrzny balans, a najlepiej pokój wewnętrzny. Niezależność emocjonalna. O, to jest święty gral w ogóle. Coś niesamowitego. Niezależność emocjonalna. Hmm. To wszystko może być kluczowe nawet nie tylko bardzo przydatne, co kluczowe w praktyce świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Gdyż, taki przykład, czym bardziej jestem uważny w życiu, tym częściej zdam sobie sprawę z tego, że już mam się właśnie zaangażować tak naprawdę w myśli, które mi nie sprzyjają, czy w emocje, które nie są dobre. Wcześniej się odsknę innymi słowy, czym bardziej jestem uważny. Wcześniej się odsknę i podejmę dobrą decyzję, dobrą dla mnie i dla świata. No bo wszystkim innym też będzie przyjemniej, kiedy ja sam będę w lepszej wersji siebie. Tej przyjemniejszej, uśmiechniętej bardziej. Także to Stąd też ta uważność. Balans i tak dalej. Znowu balans. Jeżeli powiedzmy będę bardzo podatny na emocje, na różne tam impulsy, zapalniki, jak to Amerykanie mówią naciskanie przycisków, w dosłownym tłumaczeniu jednego ze zwrotów idiomatycznych, to jeżeli byłbym bardzo podatny na to, tak wiesz, jak taka choryngiewka na wietrze, no to hmm, bardzo trudno przynajmniej byłoby mi Ciągle korygować kurs na dobrą drogę, bo bardzo często znajdowałbym siebie gdzieś na uboczu, na poboczu, czy w rowie może. <śmiech> jak po takich kocich błach, jak <śmiech> bohater jednego z moich ulubionych seriali science fiction mawia często, jak po gruzie. No to normalnie by tak było, jak po gruzie po prostu. Ciągle by mnie coś spychało z kursu. Z tej pozytywnej wibracji, z pozytywizmu, z optymizmu, z pogodnych myśli, z pogodnego, dobrego stanu ducha. Ciągle by coś mnie spychało, bo bardzo łatwo byłoby mi angażować się. Każda emocja byłaby silnie magnetyczna. Byłbym bardzo sensytywny, innymi słowy, emocjonalnie. O, I to byłoby poważnym utrudnieniem, jeżeli bym chciał utrzymywać jakiś pożądany, jeden stały, główny, przewodni przynajmniej kierunek. Więc jeżeli doskonale w sobie niezależność emocjonalną i jestem już powiedzmy w spory mierze, niezależny, no to będzie mi naturalnie o wiele łatwiej. Bo już nie będzie tak prosto każdej emocji przejąć nad mną kontrolę. Wiesz o co chodzi. Stąd medytacja. Dlatego, że medytacja jest praktyką, która hmm, poza całym szeregiem innych profitów no, ma ich całkiem sporo. Również dla takiego biologicznego, zdrowia biologicznego stanu naszych ciał czy stanu naszej psychiki, jakkolwiek. Jakkolwiek. To przede wszystkim medytacja daje nam ten pokój wewnętrzny. Balans. Pomaga nam właśnie w doskonaleniu tejże niezależności emocjonalnej. W koncentracji również. W byciu świadomym. W byciu uważnym oraz w byciu obserwatorem samego siebie, samej siebie. Medytacja jest zbudowana wokół tych właśnie filarów, na nich się opiera. To jest jedno wielkie celebrowanie balansu, pokoju, koncentracji, uważności, <śmiech> wyciszenia. Hmm. I okazuje się, że jak zamkniemy jedne drzwi, czy te drzwi, ty, ten hałas cały, zamęt, zgiełk, aktywność, dynamika dnia codziennego, jak to sobie zamkniemy, to okazuje się, co bardzo ciekawe, że równolegle otwierają nam się inne drzwi w nas samych, za którymi rozpościera się przed nami przestrzeń fascynująca, gdyż nie zdawaliśmy sobie sprawy z, prawdopodobnie z jej istnienia wcześniej, a za tymi drzwiami, tak jak Bajkowa czy baśniowa w ogóle jakaś sceneria się nam jawi. Coś zupełnie nowego. Dla wielu osób po dziś dzień to co odkrywają, co mogą odkryć przez medytację, doświadczenia objawia w nich nowych siebie oraz nowe doświadczenie. W ogóle nowy wymiar, nowe znaczenia. Może to brzmi abstrakcyjnie dzisiaj dla Ciebie. Ja chciałbym to zarysować dlatego, że wiesz to jest kolejny mit. Medytacja kojarzona właśnie z tym wspomnianym wyciszeniem, że wiesz mnisi... Czy, czy jakieś zakony, czy coś po prostu nie myślisz, nie, nie macie, jest to tak spokojne, że aż w ogóle nawet jednej myśli nie uświadczysz to jest stereotyp ja w cyklu medytacyjnym w śródle kreacji, innymi chciałbym wnieść Tobie być może prawdopodobnie zaskakującą nowinę, że medytacja potrafi być ekscytująca mówi do Ciebie właśnie ktoś kto merytuje od lat i słyszysz jak mnie to kręci jak to do siebie pasuje? No wydaje się to skrajnie odmienne. No jak? powolna medytacja jakaś spokojna, cicha, nie ma mnie, a tu nagle ekscytuję się i właściwie czym? Czym ja się tak ekscytuję, skoro miałem nie myśleć w ogóle? <laughs> Tylko siedzieć bezmyślnie. Właśnie o to nie chodzi, żeby siedzieć bezmyślnie. Jeżeli słuchałeś, słuchałeś dotychczasowych odcinków źródła kreacji, dedykowanych medytacji, to już wiesz, że to jest kolejny stereotyp i wcale nie chodzi o to, żeby siedzieć bezmyślnie. Tylko chodzi o to, żeby nabrać innej perspektywy, przełączyć się. Przełączyć się z perspektywy um, angażowania w każdą myśl lub w jakąkolwiek myśl, w perspektywę obserwowania myśli, obserwowania myśli, ale nie wchodzenia z nimi w dialog. Więcej o tym opowiedziałem w którymś z poprzednich epizodów źródła kreacji dedykowanych medytacji. Zapraszam serdecznie. Stąd, dlaczego ja się tak ekscytuję medytacją? Dlatego właśnie, że ona tworzyła mi te drzwi, o których powiedziałem już wcześniej. Ona doprowadziła mnie, nie tylko ona, ale ona w sporej mierze, w sporej mierze to zintensyfikowała we mnie, dała mi tego więcej. Właśnie te drzwi. Drzwi do nowego wymiaru. Mówię w przenośni. W nie traktuj tego tak dosłownie. W przenośni do czegoś nowego. Nowe doświadczenie. Coś, o czym jakbym miał opowiadać dalej, to brzmiałoby jeszcze bardziej abstrakcyjnie i być może surrealistycznie, ale to jest, to jest faktycznie funkcjonalne, działa tak jak przestrzeń wokół mnie teraz, jakieś meble, jakiś dywan, jakiś sufit, jakieś okna, zasłony, firanki, cokolwiek, jakieś ciało, dłonie. W jednej ręce trzymam smartfona, w drugiej ręce też trzymam smartfona. Wiesz, i to jest realne, ale to czego doświadczam w merytacji też się okazuje jest realne i wychodzi daleko poza fakt jakiejś fantazji czy, czy rozmyślania. Odkrywają się rzeczy niebotycznie zaskakujące, które bez przesady mógłbym określić mianem nowego wymiaru egzystencji, nowej płaszczyzny, nowego planu, odkrycie nowego planu, w którym żyjemy. Tak, w największym skrócie mógłbym powiedzieć, że możesz mówić o planie, w którym żyjesz, planie fizycznym. To jest ten plan, który postrzegasz fizycznymi zmysłami. Patrzysz wokół i widzisz pewien obraz, słyszysz coś może, może coś czujesz. Jak czegoś dotkniesz, no to masz odczucia dotyku. To jest ten plan fizyczny, plan fizyczny, ale wiesz doskonale, że jakaś część ciebie jest niefizyczna. To jest właśnie ta świadoma część, o której już wspominałem. Jest niefizyczna, nie da się tego dotknąć, nie mogę w zasadzie stwierdzić, gdzie jest Twoja świadomość, jak wygląda, jaką ma pojemność. Chyba, że obierasz taką ścieżkę interpretacji, że świadomość jest efektem ubocznym, złudzeniem optycznym, rodzajem złudzenia optycznego, efektem ubocznym tego, co się dzieje w Twoim mózgu i tak dalej. No to, no dobra, no to wtedy można powiedzieć, że no wiem, gdzie jest Twoja świadomość. Właściwie nie ma jej nigdzie, nie istnieje, to jest wszystko ściema. Tak naprawdę nie jesteś świadomy, ale, czy tam świadoma, ale wydaje Ci się. Tak też można. Ale jeżeli jednak postrzegasz to inaczej, na przykład, że mm, część Ciebie to dusza i prawdopodobnie to właśnie ta część jest świadoma, przynajmniej bliżej, bardziej niż ciało fizyczne, no to wiesz też, że... Już jakby z automatu, jako oczywista konsekwencja, część ciebie będzie egzystować na innym planie, równolegle. Tak jak ciało fizyczne twoje egzystuje na planie fizycznym, tak twoja duchowa istota egzystuje na planie duchowym. I on jest równolegle tutaj, tu i teraz wokół, tylko że do tego planu stosuje się inne zmysły. Nie fizyczne zmysły ciała, fizyczny wzrok, fizyczny słuch, dotyk i tak dalej, tylko zmysły, ich odpowiedniki duchowe. Jak to? Duchowy wzrok? Ach, otwiera się Tobie duchowy wzrok, kiedy zamkniesz fizyczne oczy. O, <śmiech> i się skupisz i zaczniesz obserwować. Ale nie znowu fizycznymi oczami, czy tam powiedzieć, że no widzę mrok, jakieś tam ewentualnie plamki światła, jak mocniej ścisnę oczy. Nie o to chodzi. Bo to nadal wtedy używasz fizycznego wzroku, tylko duchowy wzrok. To ty też mógłbym dużo opowiadać. Um, ale nie ma w tym nic mistycznego tak naprawdę. Ten duchowy wzrok to jest ten sam wzrok, który, którym postrzegasz rzeczy, które sobie wyobrażasz. Za każdym razem jak sobie coś wyobrażasz, to postrzegasz to właśnie tym duchowym wzrokiem. To jest to. To jest zmysł duchowego wzroku, którym doświadczasz duchowego planu. W tym przypadku wizualizacji coś sobie wyobrażasz, ale możesz tym samym zmysłem postrzegać szereg innych rzeczy. Całe mnóstwo. W tym samego samą siebie, bo to jest w ogóle... Kolejna nowina fascynująca, że możemy odkryć, że właściwie sami, sami jesteśmy ogromnym polem za eksploracji. Możemy odkryć na przykład, że właściwie wcześniej to nie znaliśmy siebie prawie w ogóle. Tylko braliśmy siebie za oczywistą oczywistość, gdzieś tam z automatu. Ale nie wnikaliśmy w to jakoś bardziej, po prostu satysfakcjonowaliśmy się, czy. Zadowalaliśmy się prozaicznymi informacjami typu jestem taki, jestem taka, jakieś cechy charakteru wymienione, jakieś proste eee, imię, nazwisko, osiągnięcia życiowe, stopień rozwoju zawodowego czy jakkolwiek, niewiele więcej. A tutaj w medytacji nagle masz tak naprawdę hmm, skontaktować się z prawdziwym sobą, z prawdziwą sobą, z esencją, tą prawdziwą esencją. Co jest u samego źródła ciebie. Nie to, co na zewnątrz, co inni widzą. Nawet nie to, co wydaje się Tobie, że, że o sobie wiesz, o to jest jakaś prawda, ale istnieją znacznie głębsze prawdy o Tobie, do których możesz dotrzeć poprzez medytację między innymi. Prawdy o Tobie możesz lepiej siebie poznać. Co nie było wcześniej możliwe, bo byłeś zajęty. Czy byłaś zajęta? Życiem. Tym wspomnianym reagowaniem, dawaniem sobie rady w życiu, sprostaniem każdemu dniu. Co będę dzisiaj robić? Czym się dziś zajmę? I ciągle, ciągle, ciągle plan dnia. Listy to do, listy zadań. Hmm. Cele. Krótko i dłuższe, sensowe. I ciągle jestem zajęty. Ciągle jestem zajęty, zajęty, zajęty, zajęty. A gdzie jestem ja prawdziwy? Czy w ogóle coś takiego istnieje? Tak. mam Ci tu nadzieję. Tak. Istnieje coś takiego jak prawdziwy ja, czy prawdziwa... Prawdziwy ty. Nie żeby ten zewnętrzny był nieprawdziwy. To tak jak powiedziałem, jest prawda, tylko taka płytsza, bardziej na powierzchni. Są głębsze. Co daje dostęp do tych głębszych prawd? Lepsze samopoznanie. Co da Ci lepsze samopoznanie? Większe ugruntowanie między innymi w pokoju wewnętrznym. Możesz się lepiej poczuć, sam ze sobą, sama ze sobą, na przykład, jako jeden z efektów. Lepiej czuć się ze sobą samym, ale i lepiej siebie znać, a więc być mniej narażonym na różnorakie nieprzyjemności w życiu, bo jedyną opcją było, była metoda próby błędów. Tutaj już nie ma takiego ryzyka, bo poznałeś, poznałaś siebie bardziej poprzez wgląd sam prosty, Poprzez to, że nawiązałeś, nawiązałaś relacje sam ze sobą, sama ze sobą. Więc mogłeś, mogłaś siebie poznać bardziej poprzez sam ten prosty fakt. Tak jak poznajesz innych. Teoretycznie. Tym lepiej poznajesz innych, tym częściej się z nimi spotykasz, więcej rozmów prowadzicie ze sobą. Więcej się o sobie dowiadujecie, poznajecie siebie w różnych sytuacjach. Ale jak jest z tobą... Hmm. Możesz siebie obserwować, jak reagujesz w różnych sytuacjach, ale możesz znacznie więcej. Możesz też zacząć ze sobą rozmawiać. Możesz zacząć się w siebie wczuwać. Do tej pory wczuwaliśmy się w innych, obserwowaliśmy ich. <grytanie> obserwowaliśmy to, jak się sami czujemy w towarzystwie danych osób. Teraz możemy powczuwać się, jak się czujemy we własnym towarzystwie. I kim w ogóle jesteśmy dla siebie? Hmm. Czego możemy się dowiedzieć? Ach, dygresja. Znowu to robię. <grafię> Okej, okay. w każdym razie medytacja to właśnie robi wiór dla kreacji, że idealnie się nadaje do kultywowania przymiotów kluczowych w praktyce świadomej kreacji własnej rzeczywistości. A przy okazji możemy zyskać szereg atrakcyjnych efektów bocznych. Ale to przy okazji. Natomiast koncentrujemy się na tym, żeby popraktykować medytację i stać się tym samym bardziej zbalansowanymi, bardziej niezależnymi emocjonalnie, mieć więcej pokoju wewnętrznego, koncentracji, uważności. To może się przydać na wielu płaszczyznach w naszym życiu. Na wielu. Można się łatwo domyślić, gdzie to się może przydawać. Koncentracja, uważność i tak dalej. Mnóstwo całe zastosowań. Ale my ciągle koncentrujemy się na świadomej kreacji własnej rzeczywistości, jako na takiej całościowej, holistycznej praktyce podejściu do życia. Hmm. I medytacja staje się tego częścią. Co ciekawe, jeszcze tak zanim przejdę do właściwego zagadnienia dzisiejszego odcinka, to jeszcze wspomnę, Taką zaskakującą rzecz, którą odkryłem, przeczytałem gdzieś w jakiejś książce o medytacji, znowuż między innymi w mierze. Książka nosi tytuł Mindful Child, czyli Uważne Dziecko. Hmm. Chyba mind, Mindful Child, a może Mindful Children? Uważne dzieci. W każdym razie autorka tej książki specjalizuje się w pracy z dziećmi. W dosyć młodym wieku, ucząc ich właśnie tejże wspomnianej już dzisiaj uważności oraz medytacji przy okazji także, gdyż odkryto, że jest bardzo sensowny wpływ, szczególnie jak to się zrobi za dziecka, bardzo taki fundamentalny wpływ na, na charakter, na osobowość i na właśnie różne tam, w jakim stopniu dziecko będzie sobie właśnie radziło w życiu później to ten medytacyjny background, medycy, medytacyjne tło, czy innymi słowy włączenie medytacji uważności w coś, czego się będzie uczyło to dziecko od najmłodszych lat, z czym będzie się je zapoznawało, to może zrobić niebagatelną różnicę, w, na przyszłość rzutować całą, pozytywny bardzo sposób. I zaskoczyło mnie, o ile akurat w mnie nie zaskakuje, że to może mieć niebagatelny wpływ pozytywny, o tyle zaskoczyło mnie, jak przeczytałem, że autorka skutecznie nauczyła medytacji już dzieci w wieku 4 lat. Że innymi słowy dziecko w wieku lat czterech jest jak najbardziej w stanie medytować. Wow! Zrobiło to na mnie wrażenie, przyznam. Niesamowite. Ale to uwidacznia, czy ilustruje m.in. coś takiego, że właściwie medytacja jest sama w sobie dosyć prosta. Być może z wiekiem dopiero później jest trudniej, bo być może jesteśmy w bliższej relacji z tymi hałasami naszego codziennego życia. Może o to chodzi. Ale z drugiej strony to też jest stereotyp. Trudno, łatwo. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że w każdym wieku jest podobnie łatwo pomerytować, jeżeli tylko mieć otwarty umysł i nie podchodzić do tego tak, wiesz, że mam na siłę siedzieć w jakiejś tam danej pozycji, czy na siłę nie myśleć, czy na siłę koncentrować się na jednej rzeczy. Nic na siłę mam nie robić, bo nie o to chodzi zupełnie w medytacji. Na co też autorka zwraca uwagę. Że to nie o to chodzi. I te jej czteroletnie medytujące dzieci to nie były te które udało się zmusić wytrwałością do tego, żeby siedziały bez ruchu. Cztery lata już wystarczą, by hmm. Ciekawe. Okej, okay. właściwy temat dzisiejszego odcinka źródła kreacji. To będzie modlitwa afirmacyjna. Opowiadałem w poprzednim odcinku o takich bardziej rozbudowanych nieco technikach relaksacyjnych, których możemy użyć jako wstęp do, czy to do samej medytacji, czy do hm, innych doświadczeń, jak wspomniana modlitwa afirmacyjna właśnie. I o modlitwie afirmacyjnej też wspominałem kilka słów poprzednio już czym jest, ale dziś chciałbym się skupić na niej bardziej, już tak centralnie, Zogniskować na zilustrowaniu modlitwy afirmacyjnej w praktyce, powiedzieć o tym więcej. Hmm. Więc zacznijmy. Na początek przypomnijmy czym jest ta afirmacja. Hmm. Patrzę w notatki i w notatkach mam zapisane, taką esencję sobie przygotowałem, że afirmację moglibyśmy zdefiniować jako zdanie lub zdania opisujące nasz zamierzony efekt, jako już osiągnięty, w możliwie najbardziej detaliczny, dodający autentyzmu sposób. Najprostsza definicja afirmacji, jaką udało mi się do tej pory stworzyć, to jest właśnie to. Zdanie lub zdania, w których wyrażasz to, co chcesz osiągnąć, jako już osiągnięte. Oraz jednocześnie robisz to w najbardziej autentyczny sposób, czyli prawdopodobnie najbardziej detaliczny, bo to często się okazuje Najbardziej pomocne w autentyzmie, w uzyskaniu autentyzmu, żeby uwzględnić jak najwięcej szczegółów, czyli nie będę mówił afirmacji typu jestem szczęśliwy, jestem codziennie szczęśliwy na przykład, jestem każdego dnia szczęśliwy, tylko sięgnę po więcej szczegółów i po czym więcej szczegółów sięgnę, tym bardziej przekonującym będzie dla mnie, a przede wszystkim dla mojej podświadomości to stwierdzenie. Poza tym nie da się uciec przed odczuwaniem prawdy o tym, co mówimy. I, hmm. Prawdy a, i jakby, czy, inaczej mówiąc, nie da się uciec przed zwizualizowaniem tego. Innymi słowy, wszystko co powiesz, potrzebuje być zwizualizowane wcześniej i później też. Później też będzie samo przez się. Taki rezonans znowu, taki rodzaj rezonansu. Czyli innymi słowy, czym, bardziej, czym więcej detali uwzględnisz w swojej afirmacji opisującej to, co chcesz osiągnąć jako już stan faktyczny osiągnięty. Czym więcej uwzględnisz szczegółów, tym więcej tych szczegółów zostanie w tobie zwizualizowanych. Siłą rzeczy musisz je sobie zwizualizować. Musisz o tych szczegółach w ogóle pomyśleć. Przywołujesz je. Więc jakby już sam fakt zastanawiania się, jakby to szczegółowo wyglądało. Jakby szczegółowo wyglądało to szczęście moje. Co ja potrzebuję innymi słowy, żeby być szczęśliwy? Co mi daje to szczęście i dlaczego? Wniknąć w, w najgłębiej. Nie poprzestawać na jednej, drugiej warstwie, tylko dosięgnąć drugiego, trzeciego dna jeszcze głębiej. Bo czym głębiej sięgniesz, i radzę nie wyznaczać sobie limitów, czym głębiej, głębiej sięgniesz, tym bardziej autentyczny będzie ten przekaz dla Ciebie i dla Twojej przede wszystkim podświadomości. Więcej będziesz o tym myśleć. Zobacz, sam fakt, dotrzeć do sedna. Dlaczego? Co jest, co jest mi tak naprawdę potrzebne, bym był szczęśliwy? Dotrzeć do sedna tego, już jakby Ciebie aktywizuje i mobilizuje do tego, żeby się tak naprawdę na poważnie nad tym zastanowić. Co jest mi tak naprawdę potrzebne? Nie poprzestawać na tym, co pierwsze przychodzi na myśl, tylko zgłębiać, zgłębiać, zgłębiać. Ta autorka, o której wspominałem, tej książki Mindful Child, tam Mindful Children, ona wspomina przy okazji o takiej metodzie yy, pięć razy dlaczego. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego coś tam, uzyskujesz odpowiedź, czy sam sobie, sama sobie odpowiadasz i następnie, co robisz, to zadajesz kolejne pytanie, dlaczego, na bazie tego, tej odpowiedzi. I tak kilka razy. Dobra rzecz, tylko ja bym właśnie nie limitował do pięciu razy, <śmiech> ale bardzo dobra rzecz, której używam w praktyce, którą określam mianem pleasure list, Lista przyjemności. To jest coś podobnego do listy wdzięczności, którą dobrze znamy z sekretowych prawa przyciąganiowych praktyk. Jeżeli jesteś w temacie, to znasz z pewnością dzienniki wdzięczności, listy wdzięczności. Pleasure list, lista przyjemności to jest coś, coś w tym rodzaju, coś w tym duchu. I w tej mojej pleasure list ja zawsze wyliczam rzeczy, za które jestem wdzięczny, za które się cieszę, czy w związku z którymi się cieszę które dają mi entuzjazm, satysfakcję, przyjemność i tak dalej. Ale nie ograniczam się tylko do samego suchego wymieniania tych rzeczy, tylko zadaję sobie pytanie zawsze przy każdej z nich. Dlaczego? Dlaczego ta rzecz wzbudza we mnie wdzięczność? Dlaczego tak jest? A Łatwo, łatwo jest, okazuje się wyliczyć za co jestem wdzięczny i co mnie cieszy. Ale jest już większym nieco wyzwaniem dotrzeć do prawdziwego powodu, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak naprawdę ta dana rzecz wzbudza we mnie wdzięczność. Dlaczego ona wzbudza we mnie radość? Dlaczego wzbudza ona we mnie jakąś satysfakcję? Dlaczego? I to dociekać tak wiesz, wnikliwie do sedna, nie poprzestając na pierwszej, czy drugiej odpowiedzi, tylko wnikać jeszcze bardziej. Dlaczego ucieszyły mnie te cukierki? No bo mi smakowały. Dlaczego mi smakowały? Hmm. Bo bardzo lubię karmelowy smak. <śm> To jest trywialny przykład, ale poprzez praktykowanie takiego powtarzania dlaczego, takiej wnikliwości celowej, można dojść do zaskakujących odkryć. I... Hmm. Dlaczego ja o tym mówię? <grych> Bo chyba zgubiłem wątek? Czyżby, czyżby? Mówiłem o afirmacji i detalach właśnie. Kiedy definiujesz afirmacje, które mają... Zilustrować to, czego pragniesz, jako już spełnione, to warto być w tym jak najbardziej detalicznym. A żeby być w tym jak najbardziej detalicznym, potrzebujesz, czy może ci się przydać, to powtarzalne, coraz bardziej i bardziej wnikliwe dlaczego. Dlaczego ja tego chcę? Jakby to wyglądało, ale nie tylko jakby to wyglądało, ale właśnie dlaczego. Ja tego chcę. Dlaczego to sprawia, że czuję się tak, a nie inaczej? Dlaczego taka wizja życia robi mi dobrze? Właściwie dlaczego? Co w tym takiego jest? W to wnikać. I wiesz, czym bardziej się na tym koncentrujesz, czym bardziej o tym rozmyślasz, przemyśliwujesz sobie, tym innym słowem jesteś bardziej na tym skoncentrowany, skoncentrowana, to się w Tobie intensyfikuje. Pamiętasz, mówiłem o tym wyznaczaniu kierunku, ten kierunek się rozpala, lśni, coraz intensywniejszym światłem. To jest ta afirmacja, która ma coraz większą moc. Tylko jak już pewnie się domyślasz, ona jest już dosyć daleka od jednego prostego, pojedynczego zdanka. Tak i o to właśnie chodzi. Afirmacja. To jest wierzchołek gór lodowej i najlepiej jako taki ją postrzegać jako wierzchołek ekscytującej gór lodowej z której właśnie chcemy się poślizgać ześlizgać jak entuzjastyczny snowboardzista w dół. O. Dostrzegając czy doświadczając całej ferii przyjemności buszowania po zboczach. O. Tak warto postrzegać afirmację jako sam ten niewinny, nieśmiały wierzchołek malutki który prowadzi jednakowoż do ekstazy szerokiej, rozległej, niesamowitej. Hmm. Więc afirmacja, dobra afirmacja, już wiemy, czym mogłaby się zachować taka porządna, porządna, porządno twórcza, czyli cyklująca się energią twórczą, afirmacja. To stwierdzaniem stanu pożądanego jako już obecne, już istniejące, poziomem autentyzmu oraz poziomem detali, szczegółów. Co dalej? Hmm. Czym jest modlitwa afirmacyjna? I znowu w moich notatkach taka najbardziej esencjonalna definicja modlitwa afirmacyjna. Połączenie relaksacji lub medytacji z wizualizacją oraz afirmacją inicjowanymi w jej trakcie. Wow, jak błyskotliwie mi się to udało ująć, jestem dumny z przyjemnością umieszczę na dodatkach. Ach. Ale jest jeszcze prostsza forma definiowania modlitwy afirmacyjnej jako po prostu afirmacja podczas medytacji. Czyli innymi słowy modlitwa afirmacyjna to będzie nic innego, jak afirmowanie sobie podczas medytacji. Domyślasz się pewnie, że we własnych myślach. Chociaż niekoniecznie nie ma nic takiego nieodpowiedniego w tym, żeby mówić na głos. Jeżeli chcesz, możesz mówić na głos. Ja preferuję nie używać fizycznych zmysłów w trakcie praktyki medytacyjnej. Stąd wolę mówić sobie w duchu. O! Afirmować w duchu. Stąd modlitwa afirmacyjna to jest po prostu medytacja, albo relaks, głęboki relaks, w czasie których sobie afirmujesz i jednocześnie wizualizujesz. Skąd ta wizualizacja tam? Stąd właśnie, tak jak już wcześniej wspominałem, że właściwie nie da się dobrej afirmacji przeprowadzić bez wizualizacji. Jeżeli nie ma wizualizacji, nie ma dobrej afirmacji. Nie, nie ma, nie widzisz, nie jest dobra, nie czujesz też nie jest dobra, o to chodzi. Potrzebujesz zobaczyć, potrzebujesz poczuć. Zobaczyć gdzie? Wewnątrz, w sobie. Zobaczyć to, o czym myślisz, zobaczyć to, co stwierdzasz. Innymi, w innej sytuacji, jeżeli tego nie zobaczysz, już nie mówiąc o odczuwaniu, no to to są suche słowa, równie dobrze mogłyby nie istnieć. Puszczony na wiatr, po prostu, o tam, przy okazji, nieistotne. Stąd, żeby afirmacja była jednak istotna i żywotna, i witalna, i twórcza, potrzebujesz zobaczyć to w sobie co stwierdzasz w tej afirmacji. Afirmacja ma być tylko etykietką. Ale Ty masz jakby mieć w sobie, w umyśle, to co ona reprezentuje. Masz to widzieć, masz to poznawać. Nie musisz widzieć tego wszystkiego od razu na raz, ale choćby skrawek. Możesz postrzegać to, to życie, którego pragniesz, jako jeden wielki film, przebój kinowy, który reżyserujesz, tworzysz live, na żywo. I za każdym razem zgłębiasz jako reżyser, reżyserka, różne aspekty tego filmu, tworząc je wirtualnie, sobie, przestrzeń Twojego umysłu, Twojej świadomości, jako studio twórcze, w którym powstaje dynamicznie ten przebój. Za każdym razem, kiedy wchodzisz w medytację, czy w relaks głębszy, żeby właśnie poreżyserować te afirmacje, pownikać, jak wygląda Twoje życie satysfakcjonujące, przyjemne, spełniające, w którym czujesz spełnienie. Zgłębiaj najmniejsze różne detale, ale różne aspekty, w różnych aspektach, to mogą być różne sceny, wiesz jak idzie film, różne wątki, różne sytuacje. Z różnych kątów możesz to obserwować, jak takie życie wygląda, podejść do tego realistycznie, całościowo, nie jedna, druga rzecz, trzecia rzecz, chcę trzy rzeczy, nie, podejść do tego jako całe życie i zgłębiać różne jego przestrzenie, jakbyś wchodził, wchodziła w wirtualną przestrzeń, w wirtualny świat, literalnie przedstawiający Twoją nową rzeczywistość i zgłębiać ten świat, poznawać go, jak wygląda to, tamto, ten temat, tamten temat, to miejsce, tamto miejsce, ta sytuacja, inna sytuacja, jak Ty wyglądasz w tych sytuacjach, w tym życiu, jak się czujesz, jak wygląda Twój dzień i tak dalej. To można ciągnąć, wiesz, potencjał ogromny. I w modlitwie afirmacyjnej jak najbardziej możesz to robić, bo modlitwa afirmacyjna jest praktyką, w której afirmacja jest tak samo rozumiana metaforycznie w uproszczeniu, jako skrót myślowy, jako ten wierzchołek góry lodowej. To nie jest praktyka, w której masz po prostu wypowiedzieć kilka zdań i koniec. Możesz się do tego ograniczyć oczywiście, ale taki mega potencjał ma to wtedy, kiedy nie ograniczasz się do wypowiedzenia kilku zdań w myślach i poczucia ich, nawet ich poczucia, ale wchodzisz w to głębi, rozwijasz, rozwijasz, rozwijasz, jakby specjalnie z rozmysłem. Co to znaczy? Co to znaczy dla Ciebie w szczegółach, jak to wygląda? Znaleźć się tam naprawdę, a nie tylko stwierdzić puentę. Znaleźć się naprawdę w tym życiu, choćby na chwilę, no dobra, godzina relaksu, godzina medytacji, niech będzie. Na tą godzinę znaleźć się tam i poprzeżywać, pozwolić sobie na to. Jakiś aspekt tego życia, jak w takim niekończącym się serialu. To może być przecież serial z wieloma sezonami, nie? Nie musi być jeden taki kinowy pojedynczy przebój. Hmm. Więc wiemy już czym jest modlitwa afirmacyjna i teraz patrzę w notatki znowu. Co dalej? Po co? Właśnie, po co? Po co to połączenie? Po co połączenie ymm, medytacji lub relaksacji głębszej z afirmacją? Po co? Czy nie mogę sobie poafirmować po prostu bez medytowania, czy bez relaksowania się? Możesz, będzie w porządku. Różnica polega na tym, że głęboki relaks, czy to taki sam po prostu z siebie jako taki, czy Uzyskany przy okazji medytacji, bo to jest naturalne, medytujesz, jesteś, oczywiście masz ten głęboki relaks z automatu. To ów głęboki relaks działa jako takie dodatkowe, jako taka dodatkowa, bardzo żyzna gleba dla wszystkiego, co zrobisz z swoją świadomością, jakie decyzje podejmiesz w tym stanie tegoż głębokiego relaksu. O! Dlatego wszelkie jakieś tam ewentualne sugestie, co sobie tam powiemy czy zwizualizujemy. Mm, tak, jestem przekonany najlepiej działają, kiedy zrobimy to chwilę symboliczną przed zaśnięciem, o czym też nagrywałem specjalnie dedykowany osobny pewnie epizod gdzieś tam źródła kreacji w archiwum na naszej stronie, nam w notatkach, jeżeli dokopię się, doszukam tego odcinka, pewnie się dokopię. Um, osobna praktyka zupełnie, w której wykorzystujesz czas największej chłonności Twojej podświadomości, żeby coś tam zasadzić, jakieś pożądane ziarenka atrakcyjne. Wtedy robisz to przed zaśnięciem i to jest tylko raz dziennie. Natomiast tutaj zyskujesz możliwość zrobienia tego kiedy chcesz i jak często chcesz oraz w taki łatwiejszy sposób Bardziej świadomie, bo kiedy zasypiasz, no to właściwie jest to taka mglista granica pomiędzy snem a jawą, hmm, w której bardzo ciągnie Cię już do snu i właściwie na pewno masz gwarantowane, jak w banku, że w końcu zaśniesz i już, o to chodzi. Żeby tylko zdążyć coś tam potrzepnąć przed samym zaśnięciem, przed tym jak Ci się urwy film. Natomiast w tej praktyce modlitwa firmacyjnej masz już jakby tą pełną świadomość. Na przykład robić to w środku dnia albo o poranku, to nie jest sytuacja, w której padasz już i grozi ci urwanie się filmu, tylko to jest sytuacja, w której z rozmysłem wchodzisz to na przykład na świeżo, na rozpoczęcie dnia, ekscytujący początek, egzotyczny, sprawiasz sobie taką głębszą relaksację, czy też medytację, hmm. I to daje Tobie tą przewagę, że masz znacznie więcej tej świadomości, tego czujnego umysłu wówczas, co się przekłada na znacznie więcej kontroli. Czyli możesz uzyskać więcej, możesz wyprofilować, ukształtować to doświadczenie w znacznie większym stopniu w pożądanym kierunku, co będzie grało na Twoją korzyść, będzie pracować dla Ciebie, innymi słowy, bo w większym stopniu na to wpłyniesz, więc więcej doświadczysz tego, jakby ten sygnał będzie intensywniejszy, który wyślesz we świat, że tak powiem znowu. Bo będziesz mógł, mogła Więcej tam zaaranżować. Poprzez tą większą świadomość, większą uważność. Że nie, tak jak już powiedziałem, nie padasz, nie urywać się film. I to jest idealna gleba właśnie na takie afirmacje wówczas. W sporej mierze też dlatego, że właśnie masz to wyciszenie. Odstawienie tego życia na bok całego. Odstawienie tego szumu informacyjnego. mnóstwa wątków. Mnóstwo rozpraszaczy. Mnóstwa spraw. To wszystko odstawiasz żeby to czego chcesz było na pierwszym miejscu, na piedestale. Koncentrujesz się na tym i masz jednocześnie wokół tego zbudowany cały ceremoniał. Ja to wcześniej porównowałem do do, szybko, do prysznica wziętego na szybko, a do powiedzmy takiej ceremonialnej kąpieli, którą sobie z pietyzmem urządzasz, z jakimiś kadzidełkami, muzyką, wonie jakieś apetyczne, piękne. Światła przygaszone, jakieś klimatyczne, cały ceremonia, wszystko. Normalnie czujesz się jak księżniczka, czy książę, czy zdecydowanie ktoś wyjątkowy i to jest dalekie od po prostu kąpieli, wykąpania się. Jest to doświadczenie natomiast pełne przyjemności i pełne jakiegoś takiego delektowania się samym samą sobą. Sprawienie sobie czegoś takiego. Taka różnica. I to jest coś takiego, Modlitwa afirmacyjna to jest taka ceremonialna kąpiel dla własnej afirmacji. Tak bym to mógł określić. To jest ta różnica, na tym ona polega, że w modlitwie afirmacyjnej, poza tym, że afirmujesz, to masz jeszcze całe to otoczenie. Masz ten głęboki relaks, masz to odpłynięcie, nieurwanie filmu. Masz już to wyciszenie, masz już to wejście w inny aspekt, w inny wymiar, w inną płaszczyznę samego samej siebie. Czy w inny plan egzystencji, te inne zmysły zaktywizowane, duchowe, nie fizyczne. Fizyczne są przygaszone, gdzieś tam nieobecne, już się z nimi nie utożsamiasz. Jakby twoje ciało było w zupełnie innym miejscu, a najlepiej w ogóle gdzieś tam odłożone, tak jak, wiesz, płaszcz do szafy. Już go nie czujesz na sobie, za to czujesz coś zupełnie innego. To są właśnie te duchowe zmysły, wszystko co napływa tobie do Ciebie, za ich pośrednictwem, całą ceremonią. I w tej sytuacji zainicjować afirmację to jest rzucać to nasionko na o ileż bardziej taki chłonny grunt. Możesz się domyślać, ile to możesz zyskać z całą tą, dzięki całej tej celebracji. I tak hmm. Dlatego to połączenie Czyli podobna jakby, yy, podobna intencja temu przyświeca, co w tej praktyce rozmowy z własną podświadomością twarzą w twarz, kiedyś tak to określałem, to właśnie przed samym snem. Tylko, że modlitwa afirmacyjna jest bardziej rozbudowana, więcej profitów można z tego wyciągnąć, dlatego, że właśnie tutaj nie grozi nam to urywanie się filmu. Przynajmniej nie w takim stopniu. Dodam na marginesie, że jeżeli to jest praktyka całkowicie dla Ciebie początkowa medytacja czy głębszy relaks, no to jeszcze na początku tej praktyki, jak się z nią oswajasz, może się zdarzać, że gdzieś tam urwieć się film. To się może nawet zdarzać już po wielu latach praktyki, i to nie będzie jakaś tam, wiesz, ujma czy, czy porażka. To będzie. Na, na początku to jest zwykle kwestia, że to jest nowa praktyka, i ciało się jeszcze kojarzy z zaśnięciem. Za każdym razem, jak się rozluźnia, to ciało ma jeszcze wpisane to skojarzenia, że to się kojarzy z zasypianiem. Ciało to interpretuje innymi słowy jako, że o idziemy spać, no to śpimy. I generalnie o to chodzi, żeby nauczyć ciało, że to, że się relaksujemy, to nie znaczy, że chcemy spać. To na początku, natomiast jeżeli takie urwanie się filmu zdarzy się nam po latach praktyki, no to to będzie znaczyło bardziej, że w tym momencie będzie to wyznacznik, że ciało tego po prostu potrzebowało. I jest to jak najbardziej dobre, ciało zrobiło to, czego chciało, czego potrzebowało, poszło za głosem, względem czego jest najbardziej kompetentne miło jest mu pomóc. Kiedy wiemy już, że i tak nauczyliśmy ciało lata temu rozróżniania, kiedy śpimy, kiedy chcemy spać, a kiedy chcemy się porelaksować, w medytacji, no to jeżeli ciało i tak się teleportuje w sen, no to widocznie miało jakieś tam własne powody. Natomiast generalnie chciałem zaznaczyć tylko, że jeżeli to jest początkowa dla Ciebie praktyka, czy to medytacji, czy głębszej relaksacji, to to urywanie się filmu może się zdarzać, ale tylko przez pewien czas. To minie Powinno minąć, są wysokie szanse na to, że to minie, jeżeli będziesz kultywować praktykę dalej, dalej, dalej, to będzie coraz łatwiej przychodzić, nauczenie ciała, tego rozróżnienia, że to, że się relaksuje, to nie znaczy, że chce spać, <grych> tylko coś innego sobie popsocić. Hmm, stąd wiemy już dlaczego, dlaczego to połączenie, skąd to połączenie um, afirmacji z medytacją, zerknijmy w notatki, o czym dalej chcę powiedzieć. Hmm. dobrze by afirmacja szła w parze z przyświecającą Ci intencją której stanowi rozszerzenie przykłady na przykład przykłady intencji rozwój relacji z Bogiem czy zyskanie przewodnictwa hmm. które można by zaafirmować tutaj mam konkretne zdania w jaki sposób można to zafirmować? Hmm. O co mi chodziło w tym punkcie? Dobrze by afirmacja szła w parze z przyświecającą Ci intencją, której stanowi rozszerzenie. Tak. Może to się wydawać rzeczą oczywistą, jaką treść wybrać dla afirmacji, czy właśnie co afirmować. Przychodzi na, jako pierwsza odpowiedź na myśl własne pragnienia. Hmm. Czego chcę, co chcę otrzymać, czego chcę doświadczać, czego chcę doznawać. Intencja. Hmm. Intencja kiedy tak wczuć się w to słowo, można dojść do wniosku, że ma silniejszy wydźwięk niż po prostu pragnienie. Dlatego, że za intencją stoi taki jakby bardziej krok do przodu dodatkowy. Pragnienie kojarzy mi się, jak tak pomyślę, powczuwam się w pragnienie, termin pragnienie i termin intencja. To pragnienie kojarzy mi się um, z czymś takim... Sto stoję jakby przed linią startu i zastanawiam się, co ja chcę osiągnąć. Czego po prostu chcę. No i coś mi tam przychodzi na myśl i z tym mi się kojarzy pragnienie. Natomiast intencja... Intencja kojarzy mi się z tym momentem takim, być może trudnym do uchwycenia, kiedy już wiem, już zdecydowałem czego chcę, w jakim kierunku chcę podążać i właśnie zabieram się do tego pierwszego kroku, za linię startu. Już mam, innymi słowy, tak sprecyzowane pragnienie, tak sprecyzowaną decyzję, że przemieniła się ona w moją intencję, w mój zamiar. Tak jak marzenia przemieniają się w pragnienia, tak pragnienia mogą się przemieniać w zamiary. To jest ta różnica. Zamierzam, to już nie jest hipotetyczne, stricte, całkowicie, tylko to jest już moja wola, to już wchodzi w przestrzeń mojej woli, wychodząc, opuszczając przestrzeń, Opracowywania, gdzieś tam w nas jest taka, można by sobie symbolicznie zwizualizować, przestrzeń opracowywania, w której sobie przemyśliwujemy, opracowujemy burza mózgów w nas samych, czego chcemy i w którymś momencie wybieramy coś, do czego jesteśmy najbardziej przekonani, i to przechodzi z tej przestrzeni spontanicznego opracowywania burzy mózgów w przestrzeń zamiarów, przestrzeń woli. To się zaczyna przekuwać w wolę. Jeszcze zanim cokolwiek się zmieni na zewnątrz w naszym życiu. Zaczyna się zawsze od tego pierwszego kroku, który właśnie ma nastąpić, ta wola, intencja, to jest właśnie ta intencja. Intencja, że już wybraliśmy, już wiemy i już tak jakby zakładamy na siebie, obieramy tą intencję i właśnie rozpoczynamy iść do przodu, w tym duchu, w tym kierunku, tym torem, w tym tonie. Intencja. I dlaczego mówię o intencji? Dlatego, że dobierając temat afirmacji, polecałbym najbardziej, żeby afirmacje dotyczyły tej naszej intencji. Żeby ją wyrażały, pogłębiały, poszerzały, w tym duchu tak naprawdę stanowiąc rozszerzone intencje. Bo intencja to jest to, czego, to jest to, co wybraliśmy. To względem czego się przekonaliśmy, że to jest nasz kierunek, który nas pociąga dzisiaj. To jest nasz kierunek, to jest nasz sposób na życie, który chcemy obrać, któremu przynajmniej chcemy dać szansę dzisiaj. Od tego momentu, robiąc wszystko w tym kierunku, w tym duchu. I możemy teraz obrać to jako punkt wyjścia. I zacząć ubierać to w słowa, ilustrować, jak to będzie wyglądało, jak byśmy mogli to zafirmować. jako już zrealizowane. Hmm. Jak byśmy mogli to zaafirmować, jako już zrealizowane. Czy innymi słowy, chodzi o to, żeby nasza intencja odcisnęła się w afirmacjach. Oczywiście, tak jak już opowiadałem wcześniej, najlepiej, jak najbardziej drobiazgowych i autentycznych przez to. Czyli obrać intencję. Jako przykład w moich notatkach podałem, że mogę sobie jako intencję obrać, nawet już to, to nie musi być przecież kwestia wymarzonego stylu życia, to może być co innego, co się dobrze nadaje na przykład e, praktyki modlitwa afirmacyjnej, intencja lepszego kontaktu z Bogiem, czy lepszego kontaktu z wszechwiatem. Zależnie od własnej numen kultury, czy od własnego światopoglądu. Jakkolwiek nazwiesz, chcę mieć lepszy kontakt z Bogiem, światem czy własnym wyższym ja, własną podświadomością. Lepszy kontakt, czy w ogóle jakikolwiek kontakt, od tego zacznijmy, chcę mieć ten kontakt, chcę mieć relację, chcę nawiązać relację z Bogiem, chcę nawiązać relację z światem, chcę nawiązać relację z własną podświadomością, czy z własnym wyższym ja, z własnym przewodnikiem duchowym, nazwij jak chcesz, chcę nawiązać tą relację, to jest przykład intencji, jaką mógłbym sobie zafirmować jak mógłbym ją zaafirmować. Zerkam sobie w notatki, żeby przeczytać Tobie przykłady, jak mógłbym zafirmować tą właśnie intencję. Mógłbym ją zafirmować na przykład tak, jestem w bliskim kontakcie z własnym wyższym ja. Albo tak, jestem otwarty na otrzymywanie przewodnictwa, które istotnie pomaga mi obierać właściwy kierunek w życiu. Czy, taka afirmacja, otrzymuje owe przewodnictwo Rozpoznaję je i rozumiem. Jestem w stanie stosować tą wiedzę w codziennym życiu. Zwróć uwagę. Zwróć uwagę na te afirmacje. Weźmy jeszcze raz. Jestem w bliskim kontakcie z własnym wyższym ja. Niby ogólnik, ale mocne stwierdzenie faktu. Mocne stwierdzenie faktu. Jestem w bliskim kontakcie z własnym wyższym ja. Powtarzać, powtarzać, powtarzać, powtarzać. A jeszcze w modlitwie afirmacyjnej, w tej żyznej glebie, pełnej relaksu, medytacji, o... Coś takiego, jak to będzie kształtować naszą rzeczywistość, jak to będzie sprzyjać temu, żebym faktycznie był w bliskim kontakcie z moim wyższym ja. Genialne, jakbym wręcz do niego bezpośrednio dzwonił, <śmiech> Komórko. Um, dalej, afirmacja. Jestem otwarty na otrzymywanie przewodnictwa. Jestem otwarty na otrzymywanie przewodnictwa, które istotnie pomaga mi obierać właściwy kierunek w życiu. Czy jeszcze lepiej to przeczytam? Jestem otwarty na otrzymywanie przewodnictwa, które istotnie pomaga mi obierać właściwy kierunek w życiu. Czyli jakby epicentrum, czy, czy jakby podstawą tej afirmacji jest moja otwartość. Dlaczego kierować w ogóle uwagę w moją otwartość? Dlatego, że znowu, co mi z całego przewodnictwa i pomocy, jeżeli będę skoncentrowany na zupełnie innych rzeczach? Wiemy dobrze, ile w życiu mamy zajęć, ile w życiu mamy różnych wątków, którymi dajemy swoją uwagę. Jeżeli gdzieś tam w tym całym buszu tej dżungli będzie głos przewodnika naszego duchowego, jak mamy jak mamy go uchwycić? Jak mamy go rozpoznać? Hmm. Będąc tak z automatu otwarci na wszystko, co daje nam życie, ale nie przywykliśmy do tego, żeby tam znajdowało się to przewodnictwo, więc stąd ta afirmacja, żeby sobie aktywizować w sobie również tą uważność na ten głos, na to przewodnictwo, otwartość. Jestem otwarty na otrzymywanie przewodnictwa w moim życiu i na zaaplikowanie go w mojej codzienności. W tej afirmacji konkretnie jest coś takiego, że Owe przewodnictwo istotnie pomaga mi obierać właściwy kierunek w życiu, czyli raz, że jestem otwarty, żeby otrzymywać to przewodnictwo, dwa automatycznie identyfikuje je, że ten głos, który może przyjść nawet do mnie w formie odczuć, intuicji, jakkolwiek, będzie pomagał mi obierać najlepszy kierunek w życiu. To jest, W tym jest dużo zaufania do samego siebie. Czyli innymi słowy, Kultywuje też zaufanie do samego siebie. Tak jak i do wyższego ja, Boga wszechświata, świadomości. Weźmy dalszą afirmację. Hmm. Otrzymuję owe przewodnictwo, rozpoznaję je i rozumiem. Jestem w stanie stosować tą wiedzę w codziennym życiu. Jestem w stanie stosować tą wiedzę w codziennym życiu. Czyli tu mamy właśnie to, o czym wspominałem, że afirmacja powinna, czy dobrze by było, żeby ilustrowała coś, czego chcemy jako stan już spełniony, już istniejący. Stąd to otrzymuję, w już teraz, cały czas, zwykle, zwykle otrzymuję owe przewodnictwo. Rozpoznaję je. To bardzo ważne. No co mi z otrzymywania jak go nie będę rozpoznawał? No, rozpoznaję je i rozumiem. Tak, właśnie, żeby rozumieć. Nie zastanawiać się, co to znaczy, co to może znaczyć, tylko rozumieć. Afirmowanie, że otrzymuję rozpoznaję i rozumiem to przewodnictwo, automatycznie sprawia, że zwiększa mi się to prawdopodobieństwo, że faktycznie będę rozpoznawał przewodnictwo w moim życiu, Boga Wszechświata, podświadomości, wyższego ja, duchowego przewodnika. Będę je rozpoznawał, będę je rozumiał i będę je potrafił zaaplikować. Bo dalej tam idzie, jestem w stanie stosować tą wiedzę w codziennym życiu. Czyli znowu, nie będę się zastanawiał, jak to zaaplikować w moim życiu, tylko będzie to mi podane w taki sposób, który będzie dla mnie zrozumiały, co to znaczy i zrozumiały w znaczeniu, jak to wykorzystać w mojej codzienności. Afirmując coś takiego, mogę sobie bardzo dobrze zrobić. Dalej. Hm. Afirmacja przypominająca modlitwę również może być bardzo pomocna, tak. Klasyczna afirmacja, o której do tej pory Tobie opowiadam, to jest właśnie taka afirmacja, która stanowi stwierdzenie lub zbiór stwierdzeń najlepiej jako czegoś już dokonanego, faktycznego, to czego chcesz jako już dokonane, już istniejące, już oczywiste, plus jak najbardziej autentyczne, pełne szczegółów w związku z tym. To jest Taki model, o którym dotychczas rozmawialiśmy, natomiast istnieje jeszcze jeden, który nieco odstępuje od takiej formy, również będąc bardzo witalnym, bardzo twórczym. Bardzo może się okazać nawet, że będzie lepiej dla Ciebie działać. Może się tak okazać. Do mnie on bardzo przemawia, i to jest model afirmacji, która. Sama w sobie bardziej przypomina modlitwę, niż samo stwierdzenie faktu. Podam Tobie przykład, żeby to zilustrować, jak taka afirmacja mogłaby brzmieć w tym samym temacie, czyli w intencji lepszego kontaktu, rozwijania kontaktu, relacji z Bogiem, Wszechświatem, pod świadomością, wyższym ja, przewodnikiem duchowym, w celu otrzymywania przewodnictwa, żeby nam się lepiej żyło, obierać decyzje najlepsze, najlepiej itd. podobne. Taka afirmacja mogłaby brzmieć wówczas, na przykład tak. Proszę Cię o przewodnictwo i pomoc w życiu. Proszę prowadź mnie i pomóż obierać najbardziej odpowiednią drogę w każdych okolicznościach. Proszę oświetlaj mą ścieżkę i pomóż osiągać pragnienia w najbardziej właściwy oraz komfortowy sposób, który będzie dla mnie najodpowiedniejszy i da mi najwięcej satysfakcji. Prowadź mnie każdego dnia. Pozwól odczuć swą obecność blisko mnie. Pomóż mi czuć się lepiej, bardziej pewnie, bardziej ugruntowanym w pokoju wewnętrznym oraz przeświadczeniu. Pomóż mi czuć się bezpiecznie oraz komfortowo, wiedząc, iż każda sytuacja, każda okoliczność ma swój tymczasowo ukryty zamysł, by sprzyjać mi w taki czy inny sposób. Pomóż mi postrzegać wszechświat oraz całe życie jako przyjazne, życzliwe i dbające o mnie. Pomóż mi obierać najczęściej pozytywną postawę. Co jest innego w tej afirmacji, poza tym, że ona jest dosyć taka detaliczna, już dosyć detaliczna, to jest to, być może czujesz jej moc to, że ona może być potencjalnie bardziej przekonująca, poprzez to, że ja, dla mnie ona jest... Powiem Ci dlaczego dla mnie jest ona bardziej przekonująca, może tak będzie prościej. Dla mnie jest ona bardziej przekonująca dlatego, że kiedy obieram taką formę afirmacji, czuję się jakbym bezpośrednio rozmawiał z tą siłą, która kształtuje moje doświadczenie, moją rzeczywistość, mnie, z sobą samym jakbym rozmawiał jednocześnie i z tą całą siłą która to kształtuje. Bo o to chodzi. Przez siebie rozmawiam z tą siłą. Przez siebie rozmawiam z Bogiem. Przez siebie rozmawiam z Wszeświatem, Wyższym Ja, jakkolwiek. Czuję się wtedy, że rozmawiam. Kiedybym, na przykład stwierdził, że taką afirmację, że mam bardzo dobry kontakt na co dzień, to jest dobra afirmacja stwierdzająca, że mam bardzo dobry kontakt z własnym Wyższym Ja, otrzymuję przewodnictwo, rozumiem je, rozpoznaję, potrafię zastosować. To są bardzo dobre afirmacje. Jeżeli chodzi o mnie, jeżeli jednak użyję afirmacji w takim duchu, który przed chwilą przeczytałem, gdzie zwracam się bezpośrednio do drugiej strony, tak jakby, jakkolwiek bym ją postrzegał, czy to do wyższego aspektu samego siebie, czy to do podświadomości, czy do Boga Wszechświata, duchowego przewodnika, wyższego ja, to taka afirmacja ma dla mnie odczuciowo większą moc, jest bardziej przekonywująca. Daje mi jakby większe odczucia. Cieplejsze, bardziej autentyczne. Już jakby wypowiadając tam afirmację z marszu czuję się, jakbym tam był. Gdzie? Na spotkaniu. <grym> z tym moim właśnie wyższym ja. Czy z Bogiem, z wszechświatem. Jakbym komunikował się. Jakbym właśnie się komunikował. To jest to uczucie, to jest ta różnica pomiędzy sytuacją, w której po prostu piszesz coś na papierze, a sytuacją, w której rozmawiasz z kimś przez telefon. W tej drugiej sytuacji czujesz się ewidentnie, jakbyś z kimś rozmawiał, czy rozmawiała, oczywiste. I to jest dokładnie ta różnica, jaka rozróżnia te dwie formy afirmacji między sobą. Obie są bardzo dobre. Ta forma przypominająca bardziej modlitwę, którą przed chwilą tobie przeczytałem, ona może, może nie musi, może się okazać dla Ciebie bardziej przekonująca, bardziej twórcza, bardziej jakaś taka pasująca, czy odpowiednia, czy, czy przyjemniejsza w praktyce, poprzez samo to, że już z marszu na samym początku tej afirmacji czujesz się jakby miała miejsce ta rozmowa, że już teraz rozmawiasz, już teraz rozmawiasz z wyższym ja, z tą najlepszą Twoją przyjaciółką, przyjacielem, całkowicie, od serca takim, jeżeli używasz terminu Bóg, tak samo, kto będzie twoim lepszym przyjacielem, przyjaciółką niż Bóg. Hmm. I rozmawiasz, jesteś w trakcie tej rozmowy, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz. I jeszcze tak na marginesie, ta konkretna afirmacja zawiera w sobie taki element, który ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o postrzeganie, o obranie postawy, jaką postawę obierasz w życiu. Postrzeganie każdej okoliczności, wszystkiego, co ciebie w życiu spotyka, jako tobie w taki czy inny sposób sprzyjającego. Choćby to było nawet trudne do pojęcia, jak niektóre rzeczy mogą nam sprzyjać, skoro wydaje się wręcz odwrotnie, na przykład naszemu umysłowi. Czy coś nieprzyjemnego, coś, coś toksycznego, jakkolwiek. Jak to może nas sprzyjać? Może nam sprzyjać. Ale można jednak w praktyce obrać taką postawę, że mimo wszystko ja nie muszę tego rozumieć tutaj z tej perspektywy bardzo ograniczonej teraźniejszej, ale komponent wyższy Bóg, wszechświat, wyższy ja ma znacznie szerszy obraz rzeczywistości niż ten mój ograniczony malutki wycinek postrzegania. I potrafi pojąć zdarzenia w szerszym, znacznie szerszym kontekście. Jeżeli tylko obiorę kurs, może się okazać, że wszystko działa na moją korzyść, tylko nie mam jakby dostępu, nie mam możliwości, żeby to wszystko widzieć. To jest ta różnica, być gdzieś na uliczce, w jakimś miasteczku, w którym jest dużo uliczek, dużo domów, dużo budynków, dużo różnych rzeczy. Jesteś gdzieś w środku samym tego buszu <śmiech> miasteczkowego i to co widzisz ogranicza się do Twojego najbliższego otoczenia, może najbliższych kilku przed gdzieś masz jakąś wiedzę, ale to jest nadal bezkonkurencyjne do kogoś, kto szybuje gdzieś tam w górze, na przykład na paralotni. I on obejmuje swoim wzrokiem całość, całość, twoją uliczkę, ten twój krąg świadomości, którym dysponujesz, ale i całą resztę, więc i mając nad tym kontrolę, może manipulować znacznie większą ilością elementów, żeby układać w pożądanym przez ciebie kierunku twoją rzeczywistość, ale co ty będziesz postrzegać, będzie ograniczać się nadal do tego wąskiego kółeczka, Kilku przysłowiowych, metaforycznych metrów duchowego postrzegania. I tyle. Więc do ciebie już się domyślasz, że pewnie mały, dosyć ułamek tego dotrze. I to może być bardzo prawdopodobne, że to się będzie jawiło tobie jako losowe, chaotyczne, bardzo zróżnicowane, podczas kiedy z wyższej i znacznie perspektywy. To wszystko będzie bardzo zachowało się ładem, sensem, wewnętrzną logiką i spójnością. Ale dopiero wtedy, kiedy przełączysz się na tą wyższą perspektywę. My nie mamy tej wyższej perspektywy i jesteśmy tymi pioneczkami. I w cudzysłowie żartobliwie, żartobliwie. Pioneczkami, ale o to w tym chodzi. Generalnie. Możemy czerpać z tego przyjemność, z tej przygody, bycia takim pioneczkiem, którym którego sami prowadzimy przez życie w pożądanym kierunku, nie byłoby ekscytacji, ani przygody, jeżeli wiedzielibyśmy wszystko. Nie byłoby uzyskiwania czegokolwiek, nie byłoby dążenia do celu, nie byłoby sukcesów, nie byłoby kolejnych stopni wzwyż wzwyż. Nie byłoby żadnego doskonalenia, jeżeli mielibyśmy wszystko, jeżeli wiedzielibyśmy wszystko, mielibyśmy wszystko jak na tracy nie mielibyśmy możliwości się rozwijać. Na tym polega ten trik. Genialność i przyjemność sytuacji polegają natomiast na tym, że mając ograniczoną perspektywę, żebyśmy jednak nie wiedzieli wszystkiego, mówiąc eufemistycznie, tylko ten mały wycinek, mamy jednocześnie kontakt z tym komponentem nas samych, czy to z Bogiem, którego jesteśmy częścią, Wszechświatem, którego jesteśmy częścią, Wyższym Ja, którego też jesteśmy częścią. Mamy jednocześnie możliwość kontaktu z tym komponentem nas samym, który ma dostęp do tej wyższej perspektywy, postrzega te wszystkie klocuszki i możemy z nim współpracować, żeby nasza droga była bardziej właściwa, ta, którą będziemy obierać jako pionki. Hmm. Stąd jest duży potencjał tak na marginesie w tym, że możemy postrzegać każdą okoliczność, wszystko co nas w życiu spotyka, jako w taki czy inny sposób nam sprzyjające. Ktoś to określił kiedyś tak zabawnie, że wszechświat spiskuje na naszą korzyść. I ma potencjał ogromny obrania takiej postawy, w której uznajemy to za oczywistość i nadpisujemy to, że okej, okay, jako tu i teraz ja mogę nie rozumieć czegoś, jak to może mi sprzyjać, czy tamto. Ale mogę przyjąć jednak, mogę sobie przyjąć taką postawę, że to mi jednak sprzyja. I że prędzej czy później w jakiś sposób wyjdzie na moją korzyść. W jakiś sposób, innymi słowy, ta część mojego życia stanowi integralny, potrzebny element tej większej układanki, cały czas spójnej, logicznej i pełnej ładu. Więc jest na swoim miejscu, jak najbardziej. I co ja powinienem zrobić, to po prostu przez to przejść. I tyle, a nie walczyć z tym. Przejść. Poradzić sobie, jak najlepiej potrafię. Być jak najlepszą wersją siebie, jaką potrafię. Ale nie uważać tego za, za błąd w moim życiu, na przykład. Ileż mniej ciśnienia od razu. Może być. Nie chodzi o stagnację, chodzi o to, żebym okay, był najlepszą wersją siebie, staram się jak najlepiej postępować w życiu, ale jednocześnie jakby obieram za oczywistość, że wszystko w tym życiu ma sens, tylko nie wszystko muszę dzisiaj rozumieć. Z podkreśleniem słowa dzisiaj. Niemniej ileż może zmienić taka sama postawa z automatu, kiedy obieram z automatu postawę, że wszystko mi sprzyja. Każda rzecz ma co najwyżej tymczasowo ukryty zamysł, jaką integralną, sensowną część puzelek ma stanowić w moim większym obrazie. Hmm. Jak stosować powyższą, rozbudowaną formę afirmacji, tej, która przypominała modlitwę? Hmm. Wizualizację spotkania z najbliższym przyjacielem, przyjaciółką, której celem będzie przekazać w możliwie najbardziej klarowny, detaliczny i esencjonalny sposób tego, jak się czujesz i czego najbardziej pragniesz. Na przykład jaką wizję życia widzisz dla siebie na co dzień. Totalna szczerość, totalna otwartość plus komfort, iż możesz sobie na nie pozwolić. Hmm. czyli jeżeli czujesz, że afirmacja przypominająca modlitwę to pa, tak jak dla mnie ma dla Ciebie jakiś taki większy przynajmniej częściowo potencjał bardziej do Ciebie przemawia to pojawia się pytanie jak można ją wdrożyć, jak można ją praktykować używając modlitwy afirmacyjnej która polega na tym żeby wprowadzić się w głęboką relaksację najpierw lub też w medytację. I w tym punkcie, kiedy już osiągnęliśmy ten głęboki relaks, czyli jesteśmy w medytacji, medytujemy, zacząć sobie afirmować. Afirmować, jednocześnie widzieć to, co afirmujemy, czyli wizualizować. Jeżeli teraz chcielibyśmy użyć tej modlitwy w wizualizacji, która będzie oddawać modlitwę, Afirmacja, która przypomina modlitwę. Modlitwa w modlitwie. na afirmacja w modlitwie afirmacyjnej. To możemy sobie to wyobrazić. Modlitwa przypominam w znaczeniu, dlaczego modlitwa, skąd w ogóle ten termin modlitwa. Stąd, że tak się kojarzy rozmowa z Bogiem. To się określało modlitwą. Zwykło się określać mianem modlitwy. Rozmowa z Bogiem. Rozmowa z światem. Stąd ten skrót myślowy, że używam terminu modlitwa i tylko i wyłącznie stąd. Modlitwa. Rozmowa. Rozmawiam z Bogiem, rozmawiam z wszechświatem, z własnym wyższym ja. Jeżeli chcę zrobić to w rozmowie w praktyce modlitwy afirmacyjnej, to mogę użyć dodatkowych wizualizacji, które mi w tym pomogą. Bo tak jak już powiedziałem tobie, sama już ta afirmacja ma w sobie coś takiego, że już na początku same słowo wypowiadając w myślach tej afirmacji możesz czuć się, jakbyś już rozmawiał, rozmawiała z tym, że Bogiem, Wszechwiatem, Wyższym Ja, swoim najlepszym przyjaciółką przyjacielem. Ale możesz to wspomóc jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zintensyfikować, za czym pójdzie to, że to może być jeszcze bardziej efektywne. Kiedy wspomożesz to własną wyobraźnią i zaczniesz sobie wyobrażać to symbolicznie, jakby to mogło wyglądać prawdziwe spotkanie Was w wizualizacji. jakby to mogło wyglądać? Możesz sobie na przykład wyobrazić jakąś łąkę, sielskie, wiejskie otoczenie, pełnia lata i przy jakimś stoliku na powietrzu, drewnianym, takim z prawdziwego, litego drewna, a może po prostu przy takim jednym wielkim pniu, czy jakkolwiek, wiesz, wyreżyserować sobie jakieś otoczenie, które będzie Ci się podobało, klimatyczne, Odczuć, jak najwięcej odczuć z tego, to jest klucz, żeby reżyserując tą wizualizację odczuć jak najwięcej realizmu i autentyzmu. To zintensyfikuje efektywność twoich afirmacji, jeżeli to będzie jak najbardziej odczuwalne dla ciebie. Czyli jak zaczniesz sobie wyobrażać, że chcesz, żeby twoje spotkanie z wyższym ja przebiegło właśnie w takim jakimś wiejskim otoczeniu, no to zacznij sobie wyobrażać to tak detalicznie, że zaczniesz sobie wyobrażać nie tylko to, co byś tam widział, widziała, ale i to wyobrażaj sobie, co tam czujesz, jak pachnie powietrze, co słyszysz, jakie odgłosy słyszysz w tym otoczeniu, jak odczuwasz temperaturę na ciele, promienie słońca. Czyli jak najwięcej szczegółów dopływających do Ciebie duchowymi zmysłami. Co widzisz, co czujesz, co słyszysz w jak najmniejszym szczególe. I następnie wejdź w ten etap wyobrażania sobie konkretnego spotkania. Jak, jak takie spotkanie mogłoby wyglądać? Na przykład zwizualizuj sobie własne wyższe ja jako Twoją najlepszą przyjaciółkę czy najlepszego przyjaciela. Nie potrzebujesz tak bardzo detalicznie wyobrażać sobie każdego szczegółu. Bardziej chodzi o to, żeby nadać pewien ton. Mniej więcej. Czyli możesz sobie wyobrazić, że mniej więcej będzie to na przykład osoba, która wygląda na tyle i tyle lat. Mniej więcej jest taki tak ubrana. Mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej. Wszystko wytyczne, bo w międzyczasie może się fantastyczna rzecz objawić i prawdopodobnie będzie się objawiać, o czym już mówiłem poprzednio, że część rzeczy może się dziać sama przez się. Czyli Twoje wyobrażanie sobie może zadziałać jako takie rozpędzanie się takiej kulki śniegowej, czyli nadawanie tonu. Wyobrażasz sobie część rzeczy, część rzeczy przychodzi sama. Trudno to z początku rozróżnić, później może być łatwiej, że co, co, jest jakby, co Ci samo przyszło na myśl, a co po prostu się pojawiło samo w ogóle z zewnątrz, tak jakby i Ty tylko to postrzegasz. No ale mniejsza z tym. W tym przypadku to nie jest tak bardzo istotne, żeby to zresztą rozróżniać, a ja tylko tak nadmieniam jako ciekawostkę, że jak zaczniesz sobie tylko wyobrażać szczegóły, to tych szczegółów może się same, mogą się same pojawiać, następne następne, następne, lawinowo, tylko tak nadmieniam, że taka przyjemna rzecz może się zdarzyć i to jest bardzo ułatwiające życie po filmacjach, wizualizacji, że może się ta historyjka dalej ciągnąć. Od momentu, kiedy osiągniemy entuzjastyczny próg autentyzmu, to zwykle wtedy następuje, jak uda nam się odczuć, że to, co sobie wyobrażamy jest autentyczne, to od tego momentu zwykle samo się dalej toczy bardzo ładnie. Znacznie częściej występuje to, znacznie łatwiej się wymyśla kolejne rzeczy, właściwie w cudzysłowie wymyśla, dlatego że tak naprawdę one się inicjują twoją wolą i bardziej postrzegasz niż wymyślasz. No ale znowu, żeby nie podchodzić w tą dygresję bardziej, to wyobrażasz sobie spotkanie z własnym, powiedzmy, wyższym ja, z własną wyższym ja, jako na przykład Twoja najlepsza przyjaciółka, najlepszy przyjaciel podchodzi do stolika. Wyobrażasz sobie każdy szczegół, jak się rozpoczyna to spotkanie, siadacie przy stoliku, jak to wygląda, jak to przebiega. I co? Jaki jest cel spotkania? Cel spotkania jest taki, że przekazujesz swojemu wyższemu ja esencję o tym, jak się czujesz w życiu i czego pragniesz. Czyli, innymi słowy, mówisz prawdę, prawdę, prawdę taką najbardziej esencjonalną o Tobie. Wiesz, ja, żeby Ci pomóc to zrozumieć, o co mi chodzi, czy żeby to jaśniej przedstawić, przywołam coś takiego, jak kiedyś praktykowałem um, takie wczesne moje modlitwy, to zdałem sobie sprawę, że właściwie to rozmawiając z Bogiem e, potrzebuję założyć, czy nie mogę przejść obojętnie wo, wobec tego faktu, że, że On wie wszystko o mnie. I właściwie ja mogę ani słowa nie powiedzieć, a On i tak o mnie wie wszystko, no bo z natury tego samego e, kim jest, wie o mnie wszystko. Po prostu. <grych> Myślę, że to jest oczywiste, że zna mnie najlepiej, bo po prostu wszystko o mnie wie i jest bardzo prawdopodobne, że nawet znam je lepiej niż ja sam siebie znam. Więc właściwie mógłbym nic nie mówić, ale nie o to chodzi, no bo chodzi o to, żebym ja się rozwijał z tego mojego punktu, w którym nie znam siebie tak dobrze, jak znam je Bóg czy Wszechświat. Więc rozmawiając z tak kompetentną istotą, jaką jest ów Bóg, Wszechświat Wyższy Ja, mogę jakby mogę pozwolić sobie na to, żeby być całkowicie w pełni sobą, dlatego, że i tak nie mam nic do ukrycia, rozmawiając z taką istotą, jestem i tak jak na talerzu. Więc nie jest w moim interesie ukrywanie czegokolwiek, nak nakładanie jakichkolwiek masek, pozowanie dalej. Co jest w moim interesie, to dotknięcie esencji, najprawdziwszej, najprawdziwszej, najprawdziwszej esencji. Bo kiedy wiem, że ta osoba, ta istota, z którą się teraz spotykam, do której kieruję moje słowa, czy to Bóg, Wszechświat, jakkolwiek nazwę, jeżeli wiem teraz, że ta istota, tej istocie zależy na mnie, że ona mnie kocha, bezwarunkowo, że jest wtedy dla mnie dobrze, to jest w moim interesie, żebym jak najlepiej sprecyzował, czego pragnę. I żebym jak najlepiej sprecyzował, jak się czuję. To jest w moim interesie i myślę, że Bóg, przeświat, mój rozmówca na to zasługuje. Na tą najgłębszą, esencjonalną z mojej strony szczerość i dotknięcie puenty, całkowitego sedna tematu. Mogę się przynajmniej starać, może mi nie wyjdzie, ale same starania się będą się liczyć. Że starałem się dotknąć o Kiedy Kiedyś tam miałem moje pierwsze modlitwy, pierwsze rozmowy z Bogiem, to właśnie jak sobie tylko zdałem sprawę, że właściwie ehh, rozmawiam z kimś, kto i tak mnie zna od podszewki, to stało się moją ambicją, żeby właśnie skoro tak, to żebym dotykał esencji, bo i tak nie ma sensu. Nie ma sensu obierać jakichkolwiek form, gdzieś po drodze, skrótów. Tylko, tylko być sobą, być sobą prawdziwym, dotknąć prawdy najgłębiej, jak potrafię. Bo o to mi właściwie chodzi, o to chodzi każdemu z nas, tak myślę, żeby iść za prawdą, za głosem prawdy, dotknąć, co nas naprawdę uszczęśliwi. Co nas naprawdę uszczęśliwi. Więc może moja definicja szczęścia mojego nie będzie prawidłowa dzisiaj, ale przynajmniej zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby dotrzeć do tej najgłębszej definicji mojego szczęścia, jak, do jakiej potrafię dotrzeć dzisiaj. I przedłożyć tą definicję Bogu Wszechświatowi. To jest to, co, czego pragnę. To jest to, czego pragnę. To jest to też, jak się czuję. Przekazać, przekazać mojemu rozmówcy na tym spotkaniu, które sobie wizualizujemy, jak się czujesz i czego pragniesz, ale właśnie w takiej największej esencji, w największym sednie. Po co? Po co to robić? Po to, że myślę, że domyślasz się po co, żeby, żeby iść tym torem razem, a nie już samemu, tak jak do tej pory, może. Razem, to znaczy ty robisz co możesz, żeby być najlepszą wersją siebie, tu i teraz, dzisiaj, w każdego dnia, w twoim codziennym życiu na ziemi, a Bóg sześć, świat wyższy ja, podświadomość, twoja najlepsza przyjaciółka, najlepszy przyjaciel czasów, pomagają tobie z tego wyższego planu, biorąc pod uwagę czego ty pragniesz dzisiaj. Twoją esencję, do której docierasz, do której udaje się Tobie docierać dzisiaj. Czego uważasz, że najbardziej pragniesz? Co uważasz, że największe szczęście by Tobie dało? No i samo komunikowanie, jak się czujesz, też jest dobre, bo też pogłębia tą relację między Wami, pogłębia bliskość, może pogłębiać bardzo bliskość. Mieć kogoś, do kogo możesz to powiedzieć, względem kogo możesz się całkowicie otworzyć. Hmm. I kto, jak mówiłem, dba o Ciebie, chce dla Ciebie dobrze, kocha Cię i kreuje dla Ciebie wyrafinowany obraz bardzo Twojej życiowej przygody razem z Tobą. Cały czas możesz wytyczyć kierunki, cały czas możesz się zmieniać, a ta istota na górze, w będzie aranżowała odpowiednio do tych kierunków całe to otoczenie Twoje, włącznie z dalekimi zasięgami, do których Twój wzrok fizyczny nie sięga, że tak powiem, czy wzrok Twojej tożsamości ludzkiej. Hmm. Patrzę w notatki. Użyj tego, co czujesz jako determinantu, jak bardzo są trafione w domyśle afirmacje. Jak bardzo właściwe, trafne, właściwe, ujęte, sprecyzowane. Odczuj prawdziwe znaczenie każdego zdania. Zawsze czuj, co znaczą. Hmm. O co chodzi? Jeszcze tak na koniec, bo to jest właściwie ostatnia rzecz, o której chciałbym opowiedzieć dzisiaj Tobie. Ostatni istotny komponent praktyki afirmacji, czy modlitwy afirmacyjnej również to będzie jak odczuć, że dana afirmacja jest dobra albo jak w ogóle ocenić, jak dobra jest dana afirmacja, której w danej chwili używasz. Jest sposób, który bardzo pomaga w tej ocenie i polega on, czy, czy można go po prostu opisać, w formie prostej zależności, że czym bardziej dana afirmacja Ciebie porusza, tym jest lepsza. Czym więcej wzbudza w Tobie emocji, tym jest lepsza, bardziej trafiona, bardziej celna, bardziej odpowiednia. Czyli innymi słowy, dobre afirmacje, takie bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre, to są takie, które Ciebie poruszają względem których nie możesz przejść obojętnie, kiedy się na nich skupisz. Tylko one sprawiają, że czujesz się z automatu inaczej. Często może się okazać, szczególnie w początkowej praktyce, że, początk że pojedyncze zdanka czegoś takiego nie zrobią, dopiero kiedy zaczniemy wnikać w te wspomniane właśnie szczegóły. Stąd opowiadałem tak dużo o sięganiu... Drugiego, trzeciego, dna, czwartego, piątego, esencji, detale, o detalach też opowiadałem, żeby to pogłębić, żeby dotrzeć do tego sedna. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I to, czym bardziej dociekamy, docieramy do tego sedna, tym bardziej je czujemy, tym bardziej staje się dla nas to żywe. Nie tylko słyszymy to zdanie choćby w myślach, nie tylko widzimy wizualizację, jaka je ilustruje w naszym wewnętrznym, cytatywnym świecie, ale i zaczynamy to czuć. Jest taki moment, jak kultywujemy naszą świadomą wizualizację z afirmacjami czy bez. Jest taki moment, w którym zaczynamy czuć. Dlatego, że byliśmy wytrwali i konsekwentni. W tym, żeby dopieszczać tą naszą wizualizację i afirmację, żeby właśnie sięgać tego sedna i jak to robimy, to jest właściwie nieuniknione i nieuchronne, że będziemy to czuć w którymś momencie i czuć coraz bardziej, bardziej, bardziej. Czym bardziej będziemy docierać do sedna, do esencji, to się będzie robić coraz bardziej autentyczne w nas samych. Ten nasz wewnętrzny obraz, ta nasza wewnętrzna wizja. Będą się robiły bardziej autentyczne i przez to będą nas prawdziwie poruszać. Nie będzie różnicy, już innymi słowy, tego doświadczenia pomiędzy doświadczeniem, które miałoby miejsce w naszym fizycznym, w słowiu, życiu. I to jest to, to jest ten punkt twórczy. Odczuć, to jest największa moc tworzenia. Odczuć to wewnątrz, odczuć to w sobie już teraz. Możemy to w każdej chwili odczuć w wizualizacji, jak tylko... Skierujemy tam naszą uwagę i zaczniemy ją modelować, zaczniemy być wnikliwi. O tym właśnie opowiadałem dzisiaj. I po tym możesz poznać dobre, bardzo dobre afirmacje, że one będą wyzbudzały w tobie odczucia. Będą sprawiać, że będziesz się czuć przyjemnie. Będziesz, się czuć, być, będziesz czuć być może wzruszenie pewne. Ulgę, satysfakcję, entuzjazm, ekscytację, wdzięczność. Szereg cały, odczuć, możesz czuć, im bardziej będziesz zbliżać się szczegółami i poziomem autentyzmu w swoich wizualizacjach i afirmacjach. To jest właśnie ten determinant, który powie Ci, wskaże, kiedy afirmacja jest możliwie płytka, a kiedy ona nabiera mocy, takiej faktycznej, prawdziwej. Nie ma znaczenia ile zdań, znaczenie ma ile uczuć, jakie uczucia jak silne. Tym jest właśnie modlitwa afirmacyjna, po to sobie cały ten robisz background, to otoczenie, żeby było Ci łatwiej koncentrować się na tym, czego pragniesz i żeby było łatwiej dotrzeć do tych uczuć, pobudzić w sobie, wzbudzić, rozniecić te właśnie uczucia, bo to uczucia stanowią największą siłę twórczą i niektórzy tak poetycko określają, że uczucia są właśnie. To uczucia są właśnie językiem wszechświata. Tym językiem, którym komunikujesz się z wszechświatem. Tyle o modlitwie afirmacyjnej. To był 40 epizod źródła kreacji, ciąg dalszy cyklu medytacyjnego. Dziękuję Tobie za całą uwagę dzisiaj oraz życzę przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Mówił Thomas Lee.